6 Schizoonacja. Schizo schizo Schizoonacja. Schizo Redaktor jej. Jakiej nazwą bloga napisał opis następujący Schizoodelia, dołącz do nas, do kolektywu nieznanych w sobie wzajemnie niezależnych twórców non-profit. Do współpracy spontanicznego wytwarzania dziedziny odmiennego rodzaju spojrzenia, na historię zaszufladkowanych rodzajów unikalnych fascynacji doświadczenia czegoś nowego. Podziałem, indywidualnym, jest to, co każdy określa za ładne i brzydkie. Będąc współtwórcą schizoonauci neuronacji psychotezy, w stylu poza stylem, w gatunkach odmiennych, tworząc nowego rodzaju serię publikacji. Dnia 24 grudnia 2024 roku o godzinie 12.24 opublikował wpis pierwszy. Single 1. Play. Ze znikąd nikczemny cię zwiał i nawiał on zniewolony. Teraz dopiero powrócił. Ta droga prowadzi do nikąd. Znikąd przyszedłem. Choć tędy idę, donikąd podążam. Tam nic nie ma. Zobaczymy. Skąd to wiesz, że taki pewny jesteś? Byłeś tam. Nie odpowiedział. Co mógł powiedzieć? Dnia 23 stycznia 2025 roku o godzinie 23.13 opublikował wpis kolejny. Singiel 2. Replay. Codzienny. Codzienny nikt. Tak jak o, anonim bez imienia Tak samo i ty kimkolwiek jesteś, anonimowych autorów dziennych wpisów codziennych zmian. Różnie to można byłoby sobie tłumaczyć. Nie można jednak jednocześnie jednoznacznie tego wytłumaczyć. Podczas tłumaczenia sensu tego w taki to sposób. Czy coraz to bardziej oddalone jest tło dźwięków od muzyki odnośnie tego co narracja obrad zdarzenie nakłada? Bo na żywo ktoś gra na fortepianie cyfrowym nagrywając dźwięki, jak i potem nakładać na siebie będą się aż do zadowolenia nagrywającego. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Nazywam się Didgerido i prowadzę obecnie audycję w formie dźwiękowej, będąc dyżurnym zmian nocnej, podczas której odczytuję raporty zmian dziennej, co rozpoczyna sprawę, jaką kończąc przeze mnie wysyłam do dyrektora Izby Pamięci Umysłu. Ten, o kim mowa, skoro teraz tego słucha, to znaczy, że swoją zmianą zmiennik ten ją pewnie teraz już zakończył, i siedząc teraz w domu, możliwe, że słucha tej nocnej audycji, mogącą być odtwarzana w trybie samolotowym. 15.00 o 15.00 do rzeki skoczył mężczyzna. Pod tym wszystkim były zdjęcia czarno-białe i kolorowe wideo. W ten czas w telewizji i internecie opublikowano film o następującej treści. Wówczas masz dostęp, gdy otworzysz to przeglądanie w nowym oknie. W dokumencie napisanym i opublikowanym 9 grudnia, w temperaturze 16 stopni, i godzinie 5.21 rano, w liście pożegnalnym, wynikało z kontekstu treści, iż 37 latek, 6 dni po pogrzebie swojej żony, jaką była przez 7 dni, uznał, że nie może bez niej żyć, dlatego chce odebrać sobie. Życie. Tak też jest w relacji opowiadanej przez jego przyjaciela, który tego samego dnia rozstał się też ze swoją dziewczyną. Jakże by to miejsce w ostatnich Został upamiętniony. Jakżeby to miejsce w ostatnich swych... Został upamiętniony. Myślnik, kropka, kropka, kropka. Ale o co chodzi z tym fortepianem? Oferta mam do sprzedania pianino cyfrowe kupione na początku października z gwarancją, którą jest faktura zakupu. Do tego jest w komplecie jest jeszcze stojak. Przedaje umowny na nazwalek, ostatnie logowanie, dzisiaj o 22.32 o przedmiocie, stan bardzo dobry, używany miesiąc, ze stojakiem, z gwarancją, najlepiej do odbioru osobistego, cena do uzgodnienia. Całość waży około 7 kg. Cena kup teraz za 700 zł oraz dostawa za 0 zł. Opcje dostawy przesyłka kurierska, przedpłata lub pobranie. Odbiór w punkcie paczkomaty 24 7 lub odbiór osobisty, płatność przy odbiorze. Dostawa przez sprzedającego przedpłata. Zwrotek sprzedający nie jest przedsiębiorcą, więc nie chroni Cię prawo konsumenckie, np. nie zwrócisz zakupu bez zgody sprzedającego. Obowiązuje nas umowna umowa. Jestem umowna. Wiadomości. Dzień dobry, z powodów niezależnych ode mnie, to jest siły wyższej, jaką stał się mój niesprawny telefon, nie mogłem się stawić, ani uprzedzić o niestawieniu się na umówioną rozmowę w koronie. Czy jest możliwość ustalenia dla mnie nowego terminu kolejnej rozmowy? Proszę o wiadomość zwrotną.